Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 29 czerwca 2019 roku. Słuchacie właśnie 244 nawiedzanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Wasi kumple, a właściwie to ktoś więcej. Wasi przyjaciele aż do końca, zawsze przy Was. Michał Dżery witam Cię, kumplu. No, witam Cię, kumplu. Cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy. Oraz ja, Szymon Szymaś witam Was również. Jak już słyszycie, no, właśnie dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać trochę o przyjaźni, o kumplach, o wspólnej zabawie, ale zacznę od właśnie wspomnienia z lat minionych. Otóż rok przed moimi narodzinami, to jest w 1988 roku, Tom Holland, i to bynajmniej nie ten Tom Holland, który teraz Wam pewnie do głowy przychodzi, napisał wraz z Donem Manciniem i Johnem Laughla scenariusz do pewnego filmu, do pierwszej laleczki Czaki, dając tym samym początek nowej franczyzie, która no, rozrosła się dość mocno. Na nią do niedawna składało się siedem różnych filmów i dotarła ona teraz do pewnego punktu zwrotnego. Dlaczego tak mówię? Bo w ubiegłym roku w oparciu o postacie stworzone przez Manczyniego, Tyler Barton Smith napisał scenariusz nowej odsłony franczyzy, którą ostatecznie wyreżyserował pochodzący z Norwegii Lars Klefberg, czy też Lars Klefberry. I właśnie Tyler Smith współtworzył wcześniej scenariusze do gier, do Sleeping Dogs i Quantum Break, między innymi. A Klefberg tu też taka ciekawostka Klefberg w oparciu o scenariusz Blaira Butlera wyreżyserował film Polaroid który wszedł do polskich kin tydzień po laleczce czyli tydzień po tym drugim filmie właśnie Cliffberga to wszystko się u nas pojawiło raptem no tydzień i kilka dni temu. No i właśnie, dlaczego to jest punkt zwrotny? Bo ten film nowy nosi tytuł Child's Play, po polsku tak jak już powiedziałem, laleczka i jest to pewnego rodzaju remake i też reboot serii. Jest takim nowym początkiem, który być może zapoczątkuje ciąg kolejnych sequeli, ale to nie znaczy, że ta dotychczasowa seria została porzucona, bo ona ma być kontynuowana w ramach serialu. W ramach serialu, który w lutym 2018 roku e, zapowiedzieli bodajże właśnie Don Mancini i David Kishner I ten serial ma się rozgrywać w uniwersum dotychczasowych filmów i ma kontynuować opowiedzianą tam historię Charlesa Lee Ray'a. Tak, więc mamy z jednej strony ten nowy film, nowy początek. Z drugiej strony serial, który ma mieć premierę w przyszłym roku i ma kontynuować historię z filmów dotychczasowych i mało tego, jeszcze w tym roku, 1 października ma zadebiutować fanowski film o tytule Charles jego reżyserem i scenarzystą jest debiutujący Louis Serrano a głównym bohaterem no kto jak nie inny Charles Lee Ray czyli właśnie Chucky z tych oryginalnych filmów przy czym no tutaj oczywiście nie dubinguje brat Dorif, który dabingował ją we wszystkich dotychczasowych produkcjach poza tą właśnie z tego roku, poza tym make'iem reboot'em. Yy, tutaj yy, no, mamy do czynienia z jakimś no-name'em to będzie Shannon Ray Morris i film oczywiście nie będzie wliczany do oryginalnej franczyzy, yy, no bo jest to produkcja fanowska, przy czym wykonana dość profesjonalnie przynajmniej tak sugerują pierwsze trailery i twórcy właśnie podkreślają, że nie są związani ani z Metro Goldwyn-Mayer, ani z Orion Pictures z Rogue Pictures, czy Universal Pictures czyli z żadnym ze studiów, które mają prawa teraz do czakiego. Yy, tylko tworzą zupełnie niezależną niekomercyjną produkcję na 30-lecie laleczki, która ma być właśnie taką właśnie czysto fanowską rzeczą zupełnie niezależną. No i jeszcze jako ciekawostkę dodam, że w międzyczasie pojawiły się plany stworzenia crossoveru Chuckiego z koszmarem z ulicy Wiązów. Zacząłem to o nim mówić tak roboczo, że to będzie Freddy vs. Chucky albo Child's Play on Elm Street. No bo wiecie, jak to powiedział właśnie Mancini w jednym z wywiadów, Czaki przecież też może spać, no bo czemu miałby nie móc spać? A skoro może spać, no to może spotkać Frediego. Wystarczy, że trafiłby do jakiegoś dziecka, które mieszka na Elm Street. No ale póki co o tym projekcie nic więcej nie wiadomo. No i Jerry, w ogóle spodziewałeś się takiego no, hype'u na Czakiego, Tego, że właśnie nagle tak wypłynie? Przyznam się szczerze, że nie, bo pomimo, że ta seria ciągle żyje i tak naprawdę no to przecież ten ostatni film z tej oryginalnej serii to wyszedł wcale nie tak dawno temu. Chyba dwa lata temu. No to ja odnoszę wrażenie, że to jest mimo wszystko jednak seria dosyć niszowa i tak jak ona jest jakoś tam rozpoznawalna i laleczkę czaki większość fanów horroru kojarzy. Szczególnie w naszym kraju, bo wydaje mi się, że w Polsce laleczka taki była filmem dosyć popularnym. O tyle... Aż takiej popularności, czy takiego jakiegoś powrotu do całego tego konceptu się nie spodziewałem, chociaż z drugiej strony patrząc wiesz, na to, co się dzieje i na to, że jednak te znane serie horrorowe regularnie powracają i są eksploatowane na wszelkie możliwe sposoby, no to z drugiej strony może nie powinno to być zaskakujące. Także no, no cóż, ja jestem bardzo ciekaw tak naprawdę ile z tego wszystkiego wypali w tym sensie, że wiesz, że o tym serialu mówi się od jakiegoś czasu pytanie jak oni to wszystko połączą jak będą kontynuowali wątki tej głównej serii. Ten fanowski film to jest dla mnie nowum. Tak naprawdę, to wrzuciłeś mi go gdzieś tutaj dopiero przed nagraniem. Ja o nim nie słyszałem, ale no to wiesz, to myślę, że to jest spora ciekawostka. Co do takich jakichś tam crossoverów, to ja jestem bardzo ostrożny co, co do tego rodzaju kwestii, bo wydaje mi się, że to jest też coś, co, o czym regularnie się mówi i o czym różni twórcy wspominają, że coś takiego by mogło powstać i no tak naprawdę no to wiemy, że poza tym Freddy i kontra Jason to nigdy żeśmy się nie doczekali egzekucji takich pomysłów y, na jakąś szerszą skalę, także no myślę, że no, to, to tak też raczej jak będzie, z będzie wiesz. No, to, no tak, tak, jeszcze, jeszcze tak, jeszcze to <śmiech> faktycznie. No ale to tak wiesz, całościowo to mówię, raczej jestem sceptyczny, żeby w tym kierunku to miało pójść, ale nie mniej y, jakby ta Laleczka Anno Domini 2019 jest o tyle ciekawym filmem, że ona tak naprawdę rebootuje czy wprowadza remake oryginalnego filmu przy istniejącej oryginalnej serii. To jest myślę, że dosyć ciekawe, bo to jest chyba jedyny albo jeden z niewielu takich przypadków, ja, jakie ja, jak ja w ogóle kojarzę. No bo wiesz, do tej pory to było raczej znaczy tak, że te serie Halloween były teraz... remakeowane wróciło do starej serii swojej, nie? Przy tej nowej... Mm -hmm. Ale no, a... to tak też jednostkowa sytuacja, nie? No, no dokładnie tak, no bo to są raczej unikatowe przypadki, no bo ra raczej to jest zawsze tak, że po prostu no już ta stara seria jest mniej lub bardziej zapomniana, mija kilka lat e, ktoś tam się decyduje, żeby podjąć e, próbę reanimacji i, i dostajemy właśnie remake, reboot albo nawet jakąś tam kontynuację, ale to tam, nie wiem, odnoszącą się na przykład do jakichś tam wcześniejszych serii czy cokolwiek takiego, no ale czegoś takiego jak tutaj mamy, no to mówię, to jest rzadkość mimo wszystko. Mhm no bo właśnie z tą y, terminologią, ja sam miałem problemy ja tak powiedziałem, że to jest i remake, i reboot, y, no ale to właśnie jest bardzo skomplikowane, bo z jednej strony, no właśnie to jest ten nowy początek, tak, reboot, z drugiej strony to stare uniwersum sobie istnieje cały czas i będzie się prawdopodobnie rozwijać. Ja myślę, że ten serial powstanie, no bo skoro Mancini cały czas no ma właśnie prawa do tych postaci i jakoś może grzebać w tych kolejnych filmach, czy właśnie serialach, no ogólnie w produktach powiązanych z marką Child's Play, no to dlaczego miałby z tego zrezygnować? Zwłaszcza, że te kolejne filmy, no tak jak mówisz, są niszowe, ale jednak trzymają pewien poziom, tak? To nie jest taka nisza jak Hellraiser, tylko jednak no to jakoś tam cały czas no, trzyma pewną jakość. Zresztą tym się też będziemy zajmować dokładnie, bo mamy taki plan już wprawdzie od roku. Tylko w ubiegłym roku właśnie Jerry nas trochę przystopował, tak, żeby umówić tak, całą ja, franczyzę, ale teraz myślę, że to może udać, już mamy motywację właśnie w związku z premierą tego rebootu, ale właśnie z drugiej strony to jest remake, bo my wracamy do oryginalnych postaci i niejako na nowo obserwujemy właśnie jak nasza rodzina, czyli właśnie Andy, Karen poznają laleczkę o imieniu Chucky. Ale jednocześnie to jest jakoś tak dziwnie stworzone, że nasi nowi twórcy nie mają praw do odtwarzania scen z oryginału. Czyli na przykład wszystkie morderstwa, właściwie nawet nie tyle z oryginału, co z całej franczyzy morderstwa nie mogą być odwzorowaniem scen z dotychczasowych filmów z Szczakim. Więc to jest dość skomplikowana sprawa. No ale właśnie tak, coś takiego powstało i tak jak powiedziałem, tymi dotychczasowymi filmami siedmioma my się zajmiemy w osobnych podcastach. Do serialu, no może wrócimy po jego premierze, Mando go na 100% omówi, to jest akurat pewne w moich serialach też pewnie. A dzisiaj skupimy się już na laleczce, czyli na tej próbie uwspółcześnienia historii naszej morderczej lalki. I w filmie tym, no, tak jak powiedziałem, Karen daje w prezencie urodzinowym swojemu synowi lalkę, lalkę, no, taką dość nowoczesną, powiedzmy, nie wiem, smart lalkę. I kobieta nie zdaje sobie sprawy z tego, że ta właśnie zabawka może stanowić dla niej i całej jej właśnie rodziny, i także dla innych osób śmiertelne zagrożenie. No i myślę, że tyle wystarczy, no zresztą wszyscy chyba wiedzą jaką historię opowiada cała franczyza Child's Play i nim odtam ci głos Jerry to wspomnę o tym, że ten film zebrał 48 punktów na metascore, 61% świeżości na pomidorkach, 6,3 punktów na 10 na IMDb i 6,2 na film webie. No i co ty na to, za nisko, za wysoko, w sam raz, co myślisz? moim zdaniem za nisko. Trochę mhm. jak też przeglądałem przed nagraniem recenzje, ale właśnie na, na tych agregatorach wszystkich, no to się wiem, że w sumie one są takie dosyć letnie, bo ja tak jak Byłem lekko sceptyczny na etapie zapowiedzi, o czym trochę dyskutowaliśmy sobie w przekastach. Jeżeli ktoś słucha naszych przekastowych dyskusji na konglomeracie, to, to o tym już mógł się przekonać to już na etapie tych takich finalnych trailerów, kiedy było jasne, że tak naprawdę my odchodzimy od tego trochę co znamy w tej oryginalnej serii no bo tutaj to, to nie jest żaden spoiler, więc ja, ja to powiem wprost, że tutaj w przeciwieństwie do oryginalnego Child Spray my nie mamy do czynienia z jakąś tam nawiedzoną lalką, tylko tutaj mamy do czynienia z technologią, już bez wchodzenia w szczegóły. I już te, te finalne trailery właśnie dawały nadzieję, że to może być coś fajnego, że widać, że twórcy mają pewien pomysł, jak tą historię uwspółcześnić, jak to rozpisać, żeby to miało ręce i nogi. I ja ci powiem, że po sensie byłem bardzo zadowolony. To jest film taki, który widać, że dostał się w ręce ludzi, którzy mają pomysł, wiedzą jak chcą opowiedzieć historię wiedzą jak zrobić atrakcyjny slasher bo, bo wydaje mi się, że pod kątem właśnie takim stricte slasherowym to nowa laleczka jest naprawdę całkiem pomysłowym filmem, do tego udało im się w krótkim filmie, no bo przecież to jest też ciekawe, że to ten film odchodzi od tego, co tak często jest w ostatnim czasie nadużywane, czyli wiesz, tych takich rozbuchanych narracji, po tam dwie godziny z hakiem. Tutaj dostajemy skondensowany do, do 90 minut film ale udaje mu się stworzyć postacie, którym jakoś tam kibicujemy, jakoś z nimi sympatyzujemy ja naprawdę bawiłem się bardzo dobrze i to oczywiście to nie jest absolutnie horror taki, o którym się będzie mówiło przez lata o jakimś tam kolejnym najlepszym horrorze ostatnich 10 lat, jak to rok w rok dostajemy kilka natomiast uważam, że w kategorii właśnie slashera horroru takiego stricte rozrywkowego to nowa laleczka jest bardzo dobrym filmem i, i bardzo, bardzo pozytywnym zaskoczeniem, no bo też nie ma co się czarować. No, to jest enta próba y, remake'u, reboot'u znanej horrorowej serii i tak naprawdę to poza y, ostatnim eksperymentem w postaci Halloween to... Prawie nigdy się to nie udawało, bo, bo wszyscy pamiętamy te koszmarki pokroju tam nowego koszmaru z ulicy Wiązów, czy, czy nowego piątku 13, a, a tutaj to naprawdę działa. Także, także dla mnie trochę za niskie te oceny. Ja się z tym absolutnie zgadzam, bo E, znaczy jako film tak, no to jest czysta rozrywka i tak dalej e, no to nie jest jak siarce dzieło kinematografii ale w swojej klasie jako horror, jako nowe podejście do tematu no to ja bym tutaj spokojnie dał co najmniej dwie oceny wyżej niż te średnie tutaj e, no i właśnie może e, nie wiem od czego zacząć nawet może zaczniemy w sumie od e, obsady e, w Andiego tutaj wciela się Gabriel Bateman chłopiec, który raczej jest znany widzom horrorów, znaczy może inaczej pojawiał się w różnych znanych horrorach może jeszcze niekoniecznie kojarzyć się go z twarzy zwłaszcza, że on też no, dorastał na przestrzeni tych filmów, ale pojawił się w pierwszej Annabelle Leonetiego, potem w Gdy Zgasną Światła Sandberga, występował w serialu American Gothic, czy tak akurat nie horror, chociaż strasznie mi się go oglądało w bardzo cenionym przez Tomka Iska-Lewgowda filmie Benji z ubiegłego roku. Bardzo pozdrawiamy Cię Isku z tego miejsca. Tak po prawdzie to my Benji'ego oglądamy tak z 5 minut, po 5 minut na posiadówę mniej więcej. Nie mam pojęcia dlaczego i po co to robimy, bo nie było mnie na imprezie, gdy zainicjowaliśmy ten zwyczaj. Ale no teraz mamy taki masochistyczny rytuał. W każdym razie Bateman no właśnie powrócił do horroru. Teraz w jego mamę Karen wciela się Obrej Plaza, a głosu czakiemu użyczył Mark Hamill. No i może właśnie zacznijmy od tej naszej trójki. Co powiesz o nowym Endym, jego mamie i o nowym Chakim? Te postacie, które widzimy, czyli Gabriel Bateman i Obrej Plaza, dla mnie są świetni. Fantastycznie grają na linii relacji matka-syn. Ten chłopak jest taki trochę wycofany, trochę jakby nie może sobie poradzić ze swoją sytuacją rodzinną, że się tak wyrażę, ale widać, że pomiędzy nim a matką te relacje są dobrze zarysowane, dobrze prowadzone, oni naprawdę mają fajną ekranową chemię. A Mark Hamill... Powiem Ci tak, że początkowo mam wrażenie, że on jest trochę niewykorzystany. W tym sensie, że jak wszyscy usłyszeliśmy, że Mark Hamill będzie głosem nowego Chuckiego, no to myślę, że oczekiwania poszybowały w górę, no bo pomijając sam, samą sympatię, którą my darzymy Marka Hamila jako Luka Skywalkera chociażby, no to wszyscy go pamiętamy chociażby jako Jokera i, i, i wiemy, że Mark Hamil to jest świetny aktor głosowy i tak w pierwszej połowie filmu wydaje mi się, że póki Chucky jeszcze jakby się nie rozkręcił na dobre, to też jakby tego Marka Hamila specjalnie nie było czuć. Natomiast im bliżej końca, tym bardziej już mógł sobie poszaleć i, i też uważam, że wypadł bardzo fajnie. W sumie tak sobie teraz pomyślałem, że jeszcze może warto wspomnieć o detektywie naszym, o sąsiedzie. Tak, też fajna postać. W niego wciela się Brian, Tyree Henry i on jako aktor może nie być wam znany, ale prawdopodobnie kojarzycie jego głos, bo on dubbingował tatę Milesa Moralesa w filmie Spider-Man Uniwersum z grudnia ubiegłego roku. No i też właśnie bardzo sympatyczna postać, nie? zwłaszcza, że tutaj plaza i Henry, czyli właśnie mama i sąsiad detektyw, y, też wprowadzają sporo takich elementów komediowych, a czy trochę takiego czarnego też humoru, ale jednak, nie? tak y, Nie są tylko postaciami stricte dramatycznymi. Y, no dobra. Y, no właśnie, ja ci powiem, że z Hamilem, y, ja miałem taki problem, że pojawił się straszny hype, nie? Gdy ogłoszono, że to on będzie głosem mhm. y, czakiego, a dla mnie, znaczy, okej, okay, no jak kojarzę Hamila, nie wiem, jako Agni Mazole, tak z Marvela, czy jako Jokera z DC, ale właśnie już jako Luka nie z wiadomych przyczyn, jakoś tak do końca tego nie rozumiałem, właśnie samego tego dzikiego hypu, tylko na Hamila. Tam nawet właśnie twórcy oryginalnego czakiego, którzy niby się odcinają od tej produkcji, ktoś tam wrzucił na Twitterze bodajże komentarz, że to był właśnie smart move, nie? że takie właśnie sprytne posunięcie. Ale właśnie jak już usłyszałem jego głos w kinie, na samym początku też że tego do końca nie czułem, ale później strasznie mi się podobał. Kurczę, naprawdę fajnie wypad ostatecznie w mojej ocenie. I też w sumie właśnie sam Andy zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie, mm -hmm, tak, bo tak, tak. warto zaznaczyć, że Andy tutaj jest starszy niż w oryginalnej pierwszej części franczyzy. I w związku z tym wiecie, gdy już macie nastolatka, który dostaje tę swoją lalkę, nawet jeżeli to jest jakaś smart lalka, Którą w jakimś tam stopniu można programować, czy która w jakiś sposób sama się uczy, tak? która ma tę swoją sztuczną inteligencję. No to, to można było łatwo myśleć zepsuć. I to też od strony właśnie aktorskiej, ale tutaj chłopiec właśnie Bateman poradził sobie moim zdaniem doskonale. Naprawdę fajnie z przyjemnością o to mi chodzi. Śledzi się jego. No, no, no bawienie się tą naszą lalką, to w jaki sposób on do niej podchodzi, jak się do niej zwraca, jak ją wykorzystuje, no też moim zdaniem świetna robota i od strony aktora i scenarzysty, który jakoś to tam przemyślał i wykreował. Mhm. Uh -huh. No dobra, no i wspomniałeś ten nowy Origin jego. No właśnie dla mnie można go dwojako interpretować, co jest dużym plusem, bo z jednej strony mamy ten aspekt technologiczny, technokratyczny wręcz, a z drugiej strony... Jest tutaj też jakiś taki wątek nadprzyrodzony, może nie bardzo jasno widoczny w filmie, ale no dochodzi do pewnego dziwnego zjawiska na samym początku, nie? w samym otwarciu, które jest zresztą bardzo bezpośrednie, takie aż dziwne, że po prostu w twarz dostajemy informację o tym, dlaczego czaki potem może być zły. I to mi się też strasznie podobało, że mamy dwa wątki tak umieszczone obok siebie i możemy troszkę dodać od siebie interpretacji potem. Nie mm. czułeś tak tego? Nie, nie, absolutnie. Trochę teraz tak słucham i, i yy, yy. Oczy mi się szeroko otwierają ze zdumienia, bo ja absolutnie bym tutaj nie, nie podchodził do tego w ten sposób, że tutaj mamy pew jakąś tam dwoistość. Moim zdaniem to jest kwestia stricte technologiczna. To A jest... sam finał, ostatnia scena po napisach? Raczej znaczy po napisach, nie po napisach w sumie. Nie, nie wiem, czy ona była na napisach. Nie, na napisach był tylko dźwięk. Tuż przed napisami, ostatnia scena, nie sugeruje ci, że jednak doszło do czegoś takiego? Mm, nadprzyrodzonego? Nie, mm -hmm. nie, nie, nie, okay. nie. To ja ja to odbieram stricte jako technologię. technologię. Tak, tak, mm -hmm. tak. Tym bardziej, że tutaj mamy jakby ciekawie poprowadzony moim zdaniem ten wątek technologiczny, bo z jednej strony to jest taka smart lalka, ale już zaawansowanej technologii, gdzie ona się uczy pewnych rzeczy, gdzie ona nie jest tylko i wyłącznie zabawką, ale tak naprawdę jest takim trochę pomocnikiem w domu, takim trochę niewolnikiem rodziny, bo ona i zamówi taksówkę i, i nie wiem, ustawi pranie i włączy, czy podkręci ogrzewanie, kiedy trzeba i i tak dalej i tak dalej, więc, więc to nie jest tylko też taka zabawka stricte dla dzieci, mm -hmm. ale, ale mówię taki trochę domowy pomocnik i to jest super wątek, moim zdaniem. I z drugiej strony to, że my jakby bezpośrednio od razu dostajemy w twarz to tym, dlaczego jakby tutaj czaki może się stać zły i dlaczego jakby on w którymś momencie robi to, co robi, to moim zdaniem to też jest bardzo fajny zabieg, dlatego że suma summarum moim zdaniem tutaj udało się dobrze przemycić do tego prostego, rozrywkowego horroru takie dosyć może proste, ale fajne wątki, takie powiedziałbym społeczno- Właśnie technologiczne, czyli jakby strachu przed, przed technologią. I mm -hmm. moim takie zdaniem, near sci-fi, nie trochę? Tak, tak, tak dokładnie, takie nier sci-fi, bo zwróć uwagę na to, że z jednej strony mamy ten wątek tej pracy niewolniczej gdzieś tam w Indiach i, i, i tych ludzi, którzy mają wpływ bezpośrednio na, na technologię, a, no, a w, widać jak, w jakich warunkach pracują, jak to, jak to wszystko wygląda ale z drugiej strony też nawet zanim czaki wkracza do akcji, no to tutaj mamy ten świat gdzie te dzieciaki wszystkie chodzą ze smartfonami w ręce, to jest takie wiesz, to takie naturalne z perspektywy obecnej, ale, ale nieźle też pokazuje jakby pewne zagrożenia tej sytuacji, nie, że z jednej strony to jest tak, że te dzieciaki mogą się zbliżyć do siebie właśnie przez technologię, ale z drugiej strony no ona też ich w pewien sposób jakoś tam alienuje, czy czy odcina od świata, czy stanowi ucieczkę po prostu od tego świata. Mm -hmm. I, I mówię, że to się fajnie udało przemycić, bo ten film w bardzo wielu momentach y, idzie w takie proste motywy, czy, czy powiedziałbym wręcz nawet takie horrorowe. Niektóre postacie są bardzo takie mm. No archetypiczne wręcz dla, dla gatunku, ale, ale to tutaj gra. To naprawdę moim zdaniem duża zasługa w tym scenarzysty, że nawet kiedy oni wykorzystują jakieś takie motywy czy wątki, które my już znamy, tutaj mam na myśli chociażby na przykład taki dosyć przejaskrawiony być może wątek tego stróża, to to, to, to jest wszystko mhm. tak poprowadzone, że ja to kupuję i, i naprawdę to mi Tworzy kolejny spójny element większej całości. Bardzo fajnie poprowadzony. Ja tylko tutaj poprawię, że to nie było Indie, chyba Wietnam, ale A, to tak, szczegół tak, tak. tylko. A co do tak, tego całego wątku technologicznego, to on mi się strasznie podobał, bo naprawdę możemy mówić o współcześnieniu całej tej historii, o tym, że czaki wszedł w XXI wiek. Tak naprawdę ja miałem takie trochę skojarzenie z imprintami Ultimate od Marvela, nie? z tym Ultimate Spider-Manem i tak dalej. Tylko no właśnie Ultimate te no, prawie 20 lat później, bo my tutaj rzeczywiście mamy czakiego wkomponowanego w modę na smart gadżety. To już w Polsce jest obecne oczywiście, ale w Stanach na dużo większą skalę. I dostajemy wizję świata, która nie jest na poziomie Black Mirror może, ale zarazem bardzo sprawnie wykorzystuje już na rodzaju technofobie. Mamy te smartfony, smart smart odkurzacze, smart samochody, smart domy, smart TV i tego typu rzeczy. Technologie, które jakoś tam są obecne już w naszym życiu. Przecież Google ma całą masę aplikacji, która ma to wszystko ujednolicać i właśnie też obsługiwać przy pomocy jednego urządzonka. No i tutaj y, czymś takim jest technologia y, stworzona przez firmę, która też wyprodukowała czakiego w związku z tym mamy system naczyń połączonych i to bardzo świetnie gra na ekranie, y, zarówno jako po prostu element świata przedstawionego, jak i y, właśnie element tej scenografii stricte horrorowej już później. Y, Czaki też ma nowy design przy czym bardzo mocno nawiązujący do tego klasycznego i no on, moim zdaniem, wypada świetnie, bo po pierwsze, no właśnie, jest nowoczesny, bardziej nowoczesny, po drugie, daje się sensownie animować, a po trzecie, świetnie balansuje między taką między tą taką sympatyczną lalką a psychopatą po prostu i dla mnie to wszystko jest absolutna bomba co do tych wątków właśnie bardziej społecznie, jak to ująłeś no to też no to wszystko tutaj wypada całkiem autentycznie chociaż nie wiem czy to jest dobre słowo bo ten film cały właśnie jest też takim miksem bardzo ciekawym jest bardzo dobrze skonstruowany moim zdaniem. Ma masę ciekawych, ważnych postaci, czego nie zapowiadał trailer, na zwiastunach tego nie było widać albo ja po prostu tego nie zauważyłem ale w samym filmie pojawiają się istotni bohaterowie, w związku z tym, no bo to jest jednak slasher cały czas, ale gdy dochodzi do zgonów, to nie giną jakieś totalne randomy, postacie, którymi się nie przejmujemy, a jednostki, co do których pałamy bardzo konkretnymi uczuciami i to naprawdę bardzo intensywnymi uczuciami, bo przy jednym ze zgonów, no ja byłem po stronie Czakiego tak bardzo mocno, bardzo jednoznacznie więc właśnie cieszyłem się, że w końcu taka naprawdę zła postać zniknie z ekranu, a przy innych znowu autentycznie się przejmowałem, bo nie chciałem, żeby komuś stała się krzywda. No jeżeli Straszek wywołuje we mnie takie emocje, sprawia, że jestem przywiązany do części postaci, a innych właśnie nie cierpię, no to wiecie, no ja wstaję i mam ochotę być Ja się w pełni pod tym podpisuję, a co więcej... Oprócz tych wszystkich wątków technologicznych, społecznych, fajnego opisania relacji pomiędzy postaciami, moim zdaniem ten film się sprawdza jeszcze bardzo dobrze pod dwoma kątami. Po pierwsze, o czym niejako już wspomniałeś, ta warstwa slasherowa. Ona tutaj jest bardzo dobrze prowadzona. I pod kątem tym stricte wizualnym i pomysłów, które tutaj twórcy wykorzystali, aby te konkretne jakieś tam postaci uśmiercać, to moim zdaniem zagrało bardzo dobrze i też zagrało bardzo dobrze pod kątem takiej stricte... Efekt, efekt ciarskości, no bo jednak Slasher ma to do siebie, że te zgony powinny być na swój sposób efektowne, ciekawe, pamiętne. i też, też tutaj to dobrze na ekranie wygląda. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale też mhm, oprócz tego ten film mimo tej właśnie takiej prostoty, czy takiej klasycznej dosyć konstrukcji, moim zdaniem jest bardzo fajnie poprowadzony i pomysłowo podprowadzony pod kątem wizualnym. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale tutaj twórcy bardzo fajnie grają kolorami takimi często bardzo intensywnymi albo, albo odwrotnie często jakimiś tam przytłumionymi potrafią skomponować jakieś fajne kadry takie, które gdzieś tam potrafią zapaść w pamięć a jak połączymy to jeszcze wszystko z dobrym udźwiękowieniem i, i takim też często pomysłowym wykorzystaniem audio to, to naprawdę moim zdaniem dostajemy taki naprawdę spójny dobrze przemyślany, dobrze skonstruowany dobrze rozpisany film także cóż ja byłem jak jeszcze teraz to, to podkreślę bardzo zadowolony całościowo mm -hmm. no właśnie teraz dodałeś jeszcze te aspekty techniczne to nie jest tak, że właśnie mamy tutaj ujęcia, które po prostu sprawiają, że opada nam szczęka, ale rzeczywiście on jest skręcony całkiem kreatywnie. W ogóle ten film podchodzi do tematu bardzo kreatywnie. To nie jest żerowanie na oryginale, a naprawdę próba oddania mu hołdu. Zresztą tutaj mamy też sporo mrugnięć mhm, oka tak. do fanów oryginału i to takich zarówno bezpośrednik, jak i przez jakieś tam nie wiem, no rzeczy, które w sumie łatwo przeoczyć, ale jak już się dojrzy, to człowiek się cieszy, oczywiście strasznie. I właśnie z jednej strony mamy ten hołd, ale z drugiej strony podchodzimy do tematu innowacyjnie w miarę. Mamy właśnie trochę inne grono bohaterów, mamy te specyficzne kadry. Oczywiście mamy ujęcia z oczu lalki, tak, czyli taką bardziej żabią perspektywę i ona też jest super wykorzystywana i tutaj też mamy do czynienia z zastosowaniem technologii, czyli przykładowo widzimy wideo z oczu czakiego, co bardzo fajnie gra w całym filmie, też jest wykorzystywane w fabule co jeszcze? Właśnie muzyka całkiem nieźle tutaj tak, też tak, tak, tak. działa. Na widza mamy zarówno bardziej klasyczne motywy, właśnie ten klasyczny też temat. Mamy buddy song w wykonaniu Hamila, którego słucha się z wielką przyjemnością. Zresztą warto zostać do końca napisów, bo film nie ma wprawdzie typowej sceny po napisach, ale ma właśnie wstawkę audio i to nie jest taka wstawka jak w przypadku na przykład It, czyli to, gdzie dostaliśmy chyba tylko śmiech na koniec, a właśnie specjalna wersja Badi są bardzo sympatyczna. Co jeszcze mamy? Mamy już właśnie nie od strony technikaliów, a właśnie bardziej scenariusza też ciekawą mieszankę horroru i komedii, czy też czarnej komedii, bo ten film bywa całkiem zabawny tak naprawdę. Przy czym... W taki też nietypowy sposób, bo ja wychodząc z kina o tym tak nie myślałem. Ja ją napisałem, także tam jest trochę humoru, taka odrobina powiedzmy B-klasowego kampu, ale tak świetnie wkomponowana w całość, coś takiego do Was napisałem na naszym czacie. I właśnie potem zacząłem się nad tym zastanawiać, że w gruncie, że tego humoru jest całkiem sporo i on w większości do mnie trafiał, czyli naprawdę gdzieś tam się uśmiechałem, czasami nawet wybuchałem autentycznie śmiechem. Ale jednocześnie, nawet jeżeli mamy rzeczy, no, ja bym powiedział kampowe, takie przerysowane na maksa, po prostu odjechane przecież. Przykładowo, to co się dzieje z pewną głową w tym filmie, nie? no to mm -hmm. przecież te, to, te, jest, te. to jest coś, co by mogło spokojnie zagrać w filmie Tromy. No to po prostu mamy takie jazdy, że Lloyd Kaufman byłby dumny, ale zarazem. To nie jest tak, że my traktujemy ten film jako komedię. Przynajmniej ja tak tego nie traktowałem. Ja po wyjściu z kina jednak byłem świadomy, że obejrzałem horror. I to horror, który... Um, no właśnie... On jakoś bardzo mocno mnie nie straszył klimatem, bo to Ingo chyba do Mando napisał, tak że to jest przerażający film, że to jest prawie jak obecność, czy coś takiego, albo nocny, już nie pamiętam, ale właśnie ja się na coś takiego nastawiłem, ostatecznie czegoś takiego nie dostałem, ale jednocześnie czułem film, który, dostałem film, który trzymał mnie jakoś tam w napięciu i dość szybko dał mi taką sekwencję mordu, mhm. tak nieprzyjemną, z takim złamaniem, właśnie tak świetnie grającą dźwiękiem, w takiej mikrostence, która jest wizualnie nie po prostu majster szykiem i audatywnie że ja potem do końca seansu trochę bałem się patrzeć na ekran. Ja serio, tak jak w horrorach, no ja podskakuję, czy tam się krzywię na różnych scenach właśnie z bady horrorem, z tym horrorem cielesnym, ale no mimo wszystko jakoś tam je oglądam do końca. Przecież ja piły wszystkie oglądałem tak z mniejszym lub większym bólem, ale po prostu sobie patrzyłem na ekran i tylko w takich naprawdę skrajnych momentach gdzieś tam trochę tak wiesz, no patrzyłem kątem oka, bo ja nie chcę nigdy odwrócić w pełni wzroku, nie chcę niczego stracić, ale czasami no nie mogę na coś patrzeć, a tutaj ja naprawdę ja na tej scenie jednej yy, no zatkałem usta i to nie puszczałem właśnie własnych ust przez, nie wiem, dobrą minutę czy dwie, żeby nie krzyknąć, nie jęczeć, no bo to była przerażająca sekwencja, naprawdę krwawa i okropna, przeokropna. Jezu, aż teraz mi nogi chodzą, jak o tym myślę. I cały ten film właśnie jest krwawy, straszny, e, właśnie przez ten body horror w dużej mierze, e, ale bywa też zabawny e, i no, ja go traktuję bardzo na poważnie mimo całego tego czarnego humoru i no, dla mnie to jest bomba, po prostu świetny miks, świetna taka hybryda, jeżeli tak to można ująć, e, która właśnie nie popada w przesadę, która ma niby ten odjechany kamp, ale zarazem e, nie sprawia właśnie wrażenia, że cały film jest kampowy. E, no, jestem zachwycony tym. Nie, bo to jest... W... To, to, to jest wszystko po prostu bardzo dobrze zbalansowane. Naprawdę ten film można pokazywać wszystkim twórcom, którzy podchodzą do remake'ów, reboot'ów jakichś znanych czy nawet nie bójmy się tego słowa użyć kultowych serii, bo tego jest mnóstwo. No, przez co i rusz się mówi o tym, że właśnie ta czy inna seria horrorowa wróci jako film kinowy czy serial. No i tak jak powiedziałem na początku, większość tych powrotów się nie udaje. Natomiast ten film pokazuje, że jeżeli ktoś ma pomysł, że to nie jest tylko i wyłącznie chęć zarobienia kasy, tylko, że ktoś ma określoną wizję i chce opowiedzieć po prostu jakąś historię wykorzystując pewne elementy czy, czy historię, która była już opowiedziana wcześniej, ale w pewien sposób kreatywnie podejść do tego wszystkiego, no to naprawdę takie remake'i, takie reboot'y mają jak najbardziej rację bytu i ja Ci powiem, że ten film oczywiście jak prawdziwy slasher i klasyczny slasher daje nam opcję do kontynuacji i ja absolutnie się nieździwię, że my za parę lat będziemy mieli dwie równoległe serie pełnoprawne, bo, bo tutaj naprawdę potencjał jest, żeby to, to nadal tworzyć i, i dostarczać nam, widzom horrorów rozrywki. Mhm. Jest potencjał i właśnie, bo nie powiedziałeś tego, czekasz na sequel? Tak, tak, tak, tak. Ja mhm. bardzo chętnie bym przyjął sequel. Moim zdaniem naprawdę, jeżeli on będzie tak przemyślany, tak pomysłowy, jak to, co tutaj dostaliśmy, to ja z otwartymi ramionami czekam na kontynuację. Ja się z tym zgadzam i jestem tym szczerze zaskoczony, bo myślałem, że to będzie jednak jednostrzałowy z dużej mierze, a ewentualne sequele to będą jakieś, wiesz, state to VOD czy coś takiego po prostu, bo jest możliwość zarobienia pieniędzy, to czemu nie, ale teraz rzeczywiście czekam na taki pełnoprawny sequel kinowy, tak z jakimś tam budżetem. No i mam nadzieję, że go dostaniemy. No dobrze, Jerry. To chciałbyś coś dodać, czy wyczerpaliśmy temat? Bo ode mnie to chyba już wszystko. Nie, ode mnie to, to chyba również wszystko. Wyczerpaliśmy temat. No dobrze, no to słuchaj. Musimy chyba kończyć. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I musimy się zaopiekować naszym mendim. A Wam, kochani, dziękujemy za uwagę. I przypominamy na koniec też, że no, jesteśmy Waszymi kumplami a właściwie kimś więcej, wiecie, waszymi przyjaciółmi i dlatego nigdy nas nie opuszczajcie, nie żegnajcie nas, bo będziemy z wami aż do końca, aż do dnia waszej śmierci. A poza tym, tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. We are best Don't ever leave me Please don't say goodbye I'll be yours till the day That I die I już that tydzień Kolejny nawiedzonym pokaście. A po tej stronie mikrofonu witają się z wami nowi ojcowie założyciele, tak naprawdę starzy nowi ojcowie założyciele, zawsze ci sami. Mm -hmm, ja tylko tutaj poprawię, że to nie było Indie, chyba Wietnam, no, ale a, to tak, szczegół tak, tak. tylko. A co do właśnie tej otoczki technologicznej, to pójdę sprawdzić, czy kaczka się nie spaliła, i zaraz wesoł. Okej, okay, spoko.